nie mówiliśmy na moment. – Żartujesz? – Nie żartuję. Połowa będzie wasza, jeśli tylko potraficie wrócić żywi i zdrowi – dodał z krzywym uśmieszkiem, dając do zrozumienia, że w to zupełnie nie wierzy. Może zresztą nie wierzył, że ten skarb w ogóle istnieje. – Co do nas? Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że pakujemy się w niebezpieczną kabałę i że sami prawdopodobnie nie damy rady. Przydał się ktoś dorosły, duży i silny, jak ten starszy Bartoś. I od razu przyszedł nam do głowy śmiały pomysł, żeby dopuścić do spółki braci Bartosiów. Wyglądają na uczciwych ludzi, powiedział Syfon. Interesują się tą mapą tak jak my i tak jak my pragną odnaleźć skarb. No i mają tego wspaniałego Forda Escort, co nam ułatwi zadanie, dodałem. Bracia od razu przystali na naszą propozycję. Ostrzyli sobie zęby na ten skarb już od dawna. Adam zaproponował im kupno mapy jeszcze w marcu. Teraz przyjechali tu już gotowi do poszukiwań. Przywieźli nawet detektor metali. Sądzą, że mapa może być prawdziwa. Adam przysięgał, że dostał ją od swego kuzyna Ernesta Gancygi, niebieskiego ptaka i szulera, który jakoby wygrał ją w karty od pewnego pijaczka, a ten podobno otrzymał ją w spadku po swoim stryju, znanym poszukiwaczu skarbów. Ów kuzyn Ernest był tu w marcu i próbował odnaleźć skarb, ale zniechęcił się szybko i uznał, że mapa jest dziełem wariata w dodatku na dużym cyku, jak to określił. Chciał ją podrzeć, ale Adam powiedział, że szkoda, że lepiej ją opylić żądnym przygód turystom za kilka patyków. Oczywiście nie ma żadnej pewności, czy Adam mówi prawdę. Cała ta historia z kuzynem Ernestem może być wyssana z palca. Jasne, powiedziałem. Osobiście odniosłem wrażenie, że Adam coś ukrywa. Wciąż nasuwa się pytanie, dlaczego sam nie spróbował odnaleźć skarbu. Może próbował, ale mu nie wyszło. – Bo nie umiał odczytać mapy – odparł Syfon. – To fakt. Ona jest nieco skomplikowana – przyznał Mateusz. – Jest podobna do Rebusu, ale ja osobiście uwielbiam rozwiązywać Rebusy i jestem w tym niezły. – My też – dodał nieskromnie Syfon. – Na pewno nam się uda. – Uda się czy nie uda – głupstwo. – Co nam szkodzi spróbować – zapalił się Mateusz. – Ryzyko małe. Potraktujemy rzecz sportowo. Tylko zapomnieliście o drobnostce, zauważyłem nieśmiało. Te mapy mają teraz w rączce rabusie dość bezwzględne typy. On bierzemy im. Wiemy, w którą stronę pojechali. Dopadniemy ich w puszczy i Bernard ich załatwi. Mały Bartoś poklepał dużego brata po lędziach. On jest nie tylko kulturystą i sztangistą, ale także kickboxerem. Każdemu potrafi dać wycisk. Zadzierając głowy, spojrzeliśmy na Olbrzyma z podziwem i zadowoleniem, że mamy z sobą takiego wyczynowca. Fajno być silnym, westchnął z zazdrością Syfon, macając dość bezceremonialnie mózgu dwugłowy Bernarda, zupełnie jakby badał konia przed wyścigiem. Twój brat musi czuć się szczęśliwy, powiedział do Mateusza. W tej chwili akurat nie bardzo, odparł mały Bartoś. On ma poważne zmartwienie. To przykra sprawa. Rzecz w tym, że lepiej mu wychodzą podejścia do sztangi niż do matury. Ze sztangą zwykle potrafił się uporać za pierwszym podejściem, natomiast z maturą nie udało mu się nawet za drugim. – Właśnie przygotowuję się do trzeciego – wyznał zdegustowany atleta. – Wciąż wkuwam matmę, fizę i chemię, ale nie chcą mi wejść z ręki do głowy. – Z ręki do głowy? Jak to? W odpowiedzi Bernard podwinął rękę w koszuli, a my ze zdumieniem ujrzeliśmy, że całe przedramię i dłoń ma upstrzoną różnymi małymi znaczkami, cyferkami i literkami. Zapewne były to ważne wzory matematyczne, fizyczne i chemiczne. – To wszystko muszę mieć w czaszce do 5 maja – jęknął. – A maj tuż, tuż! – to powiedziawszy, zabrał się do wkuwania, wlepiając wzrok w rękę i mamrocząc wzory. Wyraziliśmy nieszczęsnemu atlecie nasze współczucie, po czym dokończyliśmy pertraktacji z samym już tylko Mateuszem, nie chcąc przeszkadzać maturzyście. Skarb miał być podzielony na osiem części. Każdy z naszej czwórki miał dostać po jednej ósmej, a Adam, Gancyga, resztę. Żeby to tylko nie było przysłowiowe dzielenie skóry na niedźwiedziu, mruknąłem zgryźliwie. Mimo, że wciąż nękały nas różne wątpliwości, pół godziny później pędziliśmy już Fordem w stronę puszczy. Po trzech kilometrach, dokładnie przy starej kapliczce, asfalt się skończył i wjechaliśmy na błotnistą drogę leśną. W miejscu, gdzie był znak zakazu wjazdu, z tablicą informującą, że zaczyna się uroczysko lurowizna, Zjechaliśmy na boczny dukt, ukryliśmy wóz w gęstwinie młodych iglaków, a sami ostrożnie wróciliśmy na główną drogę. Byliśmy pewni, że złoczyńcy, nie licząc się ze znakami drogowymi, przeniknęli już w głąb uroczyska, lecz nie martwiliśmy się tym zbytnio. Zaliczyliśmy tę drogę podczas naszych puszczańskich wędrówek i wiedzieliśmy, że jest nie do przebycia dla zwykłych samochodów osobowych, zwłaszcza po ostatnich deszczach, a więc złodzieje nie mogli ujechać daleko. I rzeczywiście, nim dotarliśmy do pierwszego zakrętu, z głębi lasu dobiegło nas ciężkie rzężenie silnika. Podeszliśmy ostrożnie bliżej pod osłoną krzaków. Czerwona Toyota Karina. Ugrzęzła w zdradliwym bajorze. Koła bezradnie buksowały w czarnej mazi. O Boże, wychrztusiłem, znam ten samochód. To przecież gablota kamaszów. Dwóch młodych ludzi wyskoczyło z wozu. Rozpoznaliśmy ich od razu. Józek i Alfred. Niesamowita historia. Czyżby to oni ukradli mapę? A właściwie czemu nie? To by nawet pasowało do tych hultajów. Przez chwilę oglądali ugrzęzłe w bajorze koła i medytowali nad sytuacją, a potem ruszyli w stronę ułożonych w kubiki kawałków drewna. Zapewne postanowili podłożyć parę szczap pod koła. W lot pojęliśmy, że nadarza się nam nadzwyczajna okazja. Brnąc ofiarnie przez błoto, dopadliśmy do wozu. Na desce rozdzielczej leżał rozpostarty arkusz papieru z dość osobliwym rysunkiem. – To ta mapa! – Wymamrotał podniecony Mateusz, Włażąc do Toyoty. Pokaż. Bernard odepchnął brata I sam wpakował się do środka. Mamy ją, sapał uradowany. Niestety, znakomity atleta Nie grzeszył specjalną gracją Ani zwinnością ruchów I niechcący przygniótł przycisk klaksonu Przy kierownicy. Donośny dźwięk sygnału poszedł w las. Bracia Kamaszowie Przy kubikach rzucili szczapy I ruszyli biegiem w naszą stronę. – Zobaczyli nas – jęknąłem. – Załatwię ich – mruknął Bernard, zaciskając pięści. – Daj spokój. Lepiej, żeby nas nie rozpoznali. Zmywajmy się – powiedziałem, porywając mapę. – Tym draniom należy się wycisk. Pogłaszczę ich – upierał się Bernard. – Rączka mnie zwędzi. Pogłaszczesz ich przy innej okazji – zdenerwował się Syfon. – Gotowi narobić wrzasku i będziemy mieli na karku służbę leśną, a wtedy możemy pożegnać się ze skarbem. Z trudem? Wybiliśmy bojowemu atlecie pomysł starcia z kamaszami i daliśmy wszyscy taktycznego dyla. Minutę później byliśmy już przy naszym wozie. Bernard zawrócił szybko i odjechaliśmy błyskawicznie, nie zważając na wyboje. Gdy obejrzałem się, zobaczyłem, że kamaszowie bezradnie zostali na drodze. Dla pewności zjechaliśmy z duktu i ukryliśmy się w sosnowym młodniku. Tu nareszcie mogliśmy spokojnie przestudiować naszą zdobycz. Szczerze mówiąc, ten papierek, który mieliśmy przed sobą, mało przypominał mapę. W dolnym, lewym rogu zaznaczono wprawdzie na nim wieś, kaniówkę i kawałek szosy, ale potem zaczynały się różne znaki przywodzące na myśl raczej rebus albo zagadkowy szyfr. Przez dłuższą chwilę bezradnie wpatrywaliśmy się w ten rysunek. Krzyżyk na kółku pewnie oznacza tę kapliczkę na skraju puszczy – rzekł wreszcie syfon. Tak, to jedno jest pewne – powiedziałem. Droga do skarbu zaczyna się przy kapliczce, a kończy w miejscu oznaczonym znakiem X. Jest to z pewnością miejsce ukrycia skarbu. Rośnie tam drzewo, mówiąc dokładnie Bóg. Skąd wiesz, że Bóg? – zdziwił się Mateusz. Po tym narysowanym liściu. Zobacz, jest jajowaty, gładki, bez ząbków. To na pewno liść buka. Urwałem nagle, bo usłyszałem zbliżający się coraz wyższy głos motoru. Tuż koło nas, za szpalerem Sosenek, przejechała czerwona Toyota Kamaszów. Dobiegły nas strzępki ostrej rozmowy, przekleństwa i brudne epitety. Czyżby zrezygnowali z poszukiwań i pokłócili się na dodatek? Zapewne oskarżali się wzajemnie o utratę mapy. — Chyba mamy ich z głowy — rzekł zadowolony Syfon. — Oni wymykają się — zasapał z niepokojem atleta. — Dogonię ich i pogłaszczę. Cicho sieć. Mateusz zatkał mu usta. — Lepiej pogłówkujmy nad tym rebusem.